Jest 11. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Czas na aktualności jedynki. Piotr Balasz, zapraszam. 250 strażaków na miejscu pożaru w bramkach niedaleko Warszawy. Dogaszanie hali produkcyjnej potrwa jeszcze kilka godzin. Dziś testy rurociągu przyjaźni. Jutro możliwe odblokowanie 90 miliardów euro pożyczki dla Kijowa. Zima w Tatrach nie odpuszcza. Po kolejnej mroźnej nocy i opadach śniegu na Kasprowym i w Dolinie Pięciu Stawów jest prawie 1,5 metra. Blisko 250 strażaków wciąż zaangażowanych w dogaszanie pożaru hali produkcyjnej, która nocą zapaliła się w miejscowości Bramki koło Grodziska Mazowieckiego. Ratownicy będą tu jeszcze przez kilka godzin, a najnowsze informacje zebrał reporter Polskiego Radia Aleksander Przoniak. Ogień całkowicie strawił jedną z hal produkcyjnych, w której znajdowała się suszarnia warzyw. Jak mówi młodszy kapitan Damian Dolniak z Mazowieckiej Straży Pożarnej, nikt z pracowników nie został poszkodowany.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 sami się ewakuowali. My jako strażacy pomagaliśmy w ewakuacji pracownikom, którzy przebywali w hostelu. W pożarze spaliło się około 15 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni magazynowej. Podczas akcji jeden strażak został ranny. Burmistrz gminy Błonie Zenon Reszka powiedział, że pracownicy zakładu zostali objęci opieką. Natychmiast uruchomiliśmy w nocy autokar gminny, który zabrał tutaj obecne osoby do pobliskiej, najbliższej szkoły. Na razie nie wiadomo co było przyczyną pożaru. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Incydent na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Na teren placówki próbowało wtargnąć dziewięciu obywateli, USA i Kanady, żydowskiego pochodzenia. Zostali skwytani przez strażników muzealnych, gdy usiłowali dostać się do środka. Wszystkich przekazano policji. Amerykanie i Kanadyjczyk przyznali się do winy. W uzgodnieniu z prokuraturą ustalono, że zapłacą po 3000 zł grzywny i 1000 zł nawiązki na rzecz muzeum. Już jutro możliwe odblokowanie unijnej pożyczki dla Ukrainy potwierdza szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas, a chodzi o 90 miliardów euro na najbliższe dwa lata, które były blokowane przez Węgry. Rząd Wiktora Orbana domagał się wcześniej od Kijowa wznowienia przez Europy rurociągiem przyjaźń uszkodzonym w rosyjskich atakach. Peter Modziar także liczy na wznowienie tranzytu surowca, a według agencji Bloomberg dziś... Przyjaźń ma przejść testy i być może rurociąg jeszcze dziś wznowi przesył rosyjskiej ropy. Kijów naprawdę potrzebuje tych pieniędzy, mówi Kaja Kallas przed spotkaniem unijnych ministrów spraw zagranicznych. A wśród tematów tego spotkania ewentualne zawieszenie umowy stowarzyszeniowej z Izraelem, a także kolejny pakiet sankcji na Rosję, których tym razem Budapeszt nie będzie już blokował.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 A w samym Iranie, dzięki zawieszeniu broni, po siedmiu tygodniach pracy wznowiły dwa główne lotniska w stolicy. Pierwszy lot pasażerski po wojennej przerwie do Stambułu. Po sobotnim częściowym otwarciu przestrzeni powietrznej nad wschodnią częścią kraju, łącznie w Iranie działa już 10 lotnisk. Samoloty większości linii lotniczych przelatujące nad regionem wciąż jednak omijają Iran. Na razie ograniczenia na loty nad jego terytorium zniosła tylko Rosja. Irańskie lotniska wielokrotnie były w ostatnich tygodniach celem ataków amerykańsko-izraelskich, zwłaszcza podczas pierwszych dni wojny. W ostatnich dniach swoją przestrzeń powietrzną otworzył także Irak. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab. Tymczasem Iran zaczął część przywracać dostęp do internetu, ale tylko wybranym grupom zawodowym, w tym lekarzom, naukowcom i wybranym firmom po weryfikacji. Dostęp i tak jest płatny i limitowany, a większość mieszkańców wciąż pozostaje odcięta od sieci. Nadal blokowane są liczne strony i komunikatory, w tym Telegram, Whatsapp i Instagram. Zima w Tatrach nie odpuszcza. Jest mróz i są świeże dostawy śniegu. Na Kasprowym Wierchu leży do 135 cm, i jeszcze więcej zalega w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. A temperatura nocą spadła do minus 8 stopni. Warunki do turystyki na szlakach są wyjątkowo trudne, bo rano śnieg jest zmrożony, a w ciągu dnia pojawia się błoto pośniegowe. W Tatrach obowiązuje pierwszy niski stopień zagrożenia lawinowego.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 Po południu na południowym wschodzie Polski możliwe przelotne opady deszczu, A poza tym pogodnie i w większości regionów nacieszymy się słońcem, ale na te cieplejsze dni musimy jeszcze poczekać. Dziś temperatura maksymalna od 10 stopni na Suwalszczyźnie do 14 na Dolnym Śląsku. Ciśnienie powoli rośnie. Na barometrach w Warszawie teraz 1006 hektopaskali.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 Program Pierwszy Polskiego Radia. 10 i pół minuty po godzinie 11:00 Zaczynamy trzecią, ostatnią godzinę naszego spotkania. Agnieszka Kunikowska. Dzień dobry. I patrzę teraz na facebookowy profil i się zachwycam wszystkimi kwiatami, których zdjęcia państwo tutaj zamieszczają. Pani Zofia pisze, że jej ulubione kwiaty wiosenne to oczywiście tulipany. I zachwyca się pani Zofia nazwą. Nazwa pochodzenia tureckiego, chociaż nam się bardzo miło kojarzy. Tuli Pan. Pani Beata natomiast pisze, um, pani profesor wspomniała o pierwszych wiosonnych kwiatach, e, rozpoczęła od przebiśniegów. Dla mnie wiosna rozpoczyna się już wraz z pojawieniem się rannika zimowego. Gdy biały przebiśniek jeszcze drzemie stulony w ponku, żółty rannik uśmiecha się do nas. Promiennie. Obydwa kwiatuszki uchwycone tego samego niezapomnianego dnia i stosowne zdjęcie. A pan Krzysztof, no nie wierzę po prostu, wstawił zdjęcie kwitnących bzów. No ale w Niemczech już one kwitną, u nas jeszcze pewnie będziemy musieli troszkę na nie poczekać. Dziękuję za wszystkie piękne kwiatowe portrety. W tej godzinie czeka nas przygoda w Barze Mlecznym. O historii barów mlecznych, o tym z czym nam one się kojarzą i dlaczego to wcale nie jest wynalazek PRL-u opowie nasz gość. pory roku. Ale będzie też oczywiście drugi fragment powieści Wojciecha Chmielarza, tam gdzie zmrok zapada szybciej w interpretacji Przemysława Bluszcza oraz ostatni element układanki konkursowej, czyli y, odkrywcy przyszłości. Co się ukryło w tym razem w tej zagadce? Proszę posłuchać. Sport jest taką dziedziną życia, że, że trzeba mieć pasję. Żeby tą pasję zaszczepić kimś, to musisz pokazać to, prawda? Zachęcamy do tego, żeby poruszać się jednośladami. I są nawet odcinki, gdzie przydałoby się, z tego co wiem, obniżyć wręcz ciśnienie w oponach, bo chodzi o przyczepność. Gdy się kończy tydzień, nie utykasz korka, tylko wyprzedza sznury aut. Jeżeli ktoś jest niskiego wzrostu, to wy wybiera najmniejszą ramę XS. Jeżeli jest średniego, to wybiera MK albo LK. A jak ktoś jest bardzo, bardzo wysoki, no to wybiera XXL. -kę. Myślę, że już wszystko jasne, absolutnie. Jeśli tak Państwo myślą, jak ja, to proszę napisać, co jest w dzisiejszym tajemniczym, czymś zaklętym w dźwiękach. Co to jest? Jaka jest odpowiedź? Ale oprócz odpowiedzi proszę także napisać yy, parę słów na temat. Na temat tego czegoś. A w nagrodę mamy dla Państwa plecak do samolotu. 2 w 1 72 151 to numer smsowy. odnośnie drugiego tematu kilka lat temu nieźle się ubawiłem czytając opisy sprzedawanych kwiatów wykonane na tekturowych tabliczkach przez pracowitą i akuratną panią kwiaciarkę z Bytomia napisał słuchacz pan Leszek Pyralginie mhm. musiałam to przeczytać proszę państwa bardzo ładna bardzo ładna nazwa Pyralginie takie kwiaty od bólu głowy może ale nie o kwiatach teraz proszę państwa będziemy mówić bo proszę sobie wyobrazić że w tym roku mija 130 lat od powstania pierwszego Baru Mlecznego. Była nim Mleczarnia Nadświdżańska, otwarta na warszawskim Nowym Świecie w 1896 roku przez Stanisława Dłużewskiego. A dlaczego o tym wspominam? Bo teraz będziemy się zastanawiać nad fenomenem barów mlecznych. Jest z nami ktoś, kto wiedzę o tych miejscach ma w małym palcu, ba, napisał książkę na ich temat, jest antropologiem kultury, tłumaczem oraz... Ale może nie ja to powiem, może nasz gość nam z, sam Państwu to zdradzi. W studiu Polskiego Radia w Gdańsku Monika Milewska. Dzień dobry Pani Profesor. Dzień dobry Państwu. Nawiązuję do Pani tytułu naukowego też nie bez powodu. Czy zechce Pani wyjaśnić mm. dlaczego? Dlatego, że ja się habilitowałam i może niekoniecznie z barów mlecznych bo na tym właśnie polega fenomen baru mlecznego, że kuchnia PRL-u kojarzy nam się przede wszystkim z barami mlecznymi. W mojej książce są bardzo nieliczne wzmianki na ten temat. Ona jest poświęcona bardziej y, związkom jedzenia z ideologią. Oczywiście y, na przykładzie barów mlecznych też można doskonale tego dowodzić, ale ja dowodziłam na innych przykładach. Książka nosi tytuł Ślepa kuchnia. I, yy, yy, no, jako się rzekło, stała się moją habilitacją. Yy, I z tym też wiąże się bardzo ciekawa historia, ponieważ yy, ja wpadam często na bardzo szalone pomysły. Yy, po każdym uzyskanym stopniu yy, naukowcy urządzają akademickie uczty. To jest jakby taki niepisany obowiązek, nie, niepisany rytuał yy, naszego życia akademickiego. Yy, po doktoracie... Yy, ułożyłam na stołach stosy obciętych głów, czyli czerwonych jabłek. Podałam krew nieczystą, ponieważ doktorat dotyczył gilotyny. A co mogłam zrobić po habilitacji? Po habilitacji zaprosiłam moich niezwykle, ale to niezwykle szacownych gości, czyli profesorów z całej Polski, z recenzentów, którzy przyjechali właśnie z daleka i moich dziekanów, do baru mlecznego. Na... Z początku wszyscy obawiali się tego pomysłu, ale <laughs> myślę, że to był strzał w dziesiątkę, ponieważ w barze mlecznym można zjeść naprawdę bardzo, ale to bardzo smacznie. I tutaj goście byli bardzo zgodni, mimo że dania były niezwykle proste. No, ale co się leniwe, znalazło w tym menu habilitacyjnym? Tak. No, oczywiście pierogi ruskie, leniwe, kotlet rybny, ale i takie danie deluxe prl czyli schabowy. Był szpinak, ulubiony danie <laughs> naszego pokolenia. Była marchewka z groszkiem. I kompot był budyń, na pewno. Tak, i kompot oczywiście na, na zwieńczenie tego y, uroczystego obiadu podany został kompot. Bar mleczny, ten pierwszy, najpierwszy na Nowym Świecie, o którym wspomniałam, powstały 130 lat temu, był tak naprawdę na początku pijalnią mleka, prawda? Tak, tak. I to jest na tym w zasadzie polega pierwsza definicja baru mlecznego, że to jest miejsce, w którym pije się no nie tylko mleko, ale różne mleczne napoje. W PRL-u to, to było y, mleko y, kakaowe, y, to były kefiry, y, to y, było zsiadłe mleko, którego już dzisiaj pewnie większość y, osób no, nie miała możliwości skosztować takiego prawdziwego, y, s, no, tak jak y, piło się go w naszym dzieciństwie. Samemu przyrządzając, nie kupując w sklepie z siadłego mleka. Więc takie rzeczy, to było klucz, to była podstawa menu. I tak to wyglądało u samych początków, właśnie w tej mleczarni nadświdżańskiej. I tak to wyglądało też u samych drugich początków, czyli w PRL-u czyli w czasach tuż powojennych, kiedy te bary powróciły. I ten pierwszy powojenny bar powstał, zdaje się, w Krakowie. Jako ten pierwszy dostał nazwę Pionier, potem już było, tak. było ich coraz więcej i chyba nie miały nazw raczej, tylko numerki. Tak, na początku nie miały nazw. W czasach stalinowskich y, były tak samo anonimowe, jak ich klienci. Były numerkami, oznaczone numerkami, podobnie jak często w klienci składający zamówienia też otrzymywali jakiś swój numerek. Um, tutaj um, dopiero um, odwilż sprawiła, że um, również zmieniły się um, zasady funkcjonowania barów mlecznych i one miały się stać bardziej ludzkie, czyli otrzymały nazwy. I to jeszcze, jak to um, no, często w PRL-u bywało, o tym miały Mieli zadecydować sami klienci. Mhm. Czyli ogłoszono konkursy. W Gdańsku, na przykład w roku 55 czy 56, ogłoszono konkursy na mm, nazwy barów mlecznych. Nawet jeden z panów chyba wygrał w, kilka, na, w kilku e, kategoriach kilku, kilka barów ochrzcił. E, więc, y, no, w ten sposób też chyba były bliżej ludu, bo lud nadawał nazwy, lud je y, oswajał. Wcześniej to była przestrzeń y, bardzo mocno nieoswojona. Y, spożywało się posiłki w pośpiechu na stojąco. Więc mhm. pierwsze powojenne bary y, wyglądały nie dość, że dość obskurnie. To jeszcze y, miały bardzo y, ograniczone menu y, w tym napojom mlecznym towarzyszyły najczęściej kanapki, kanapki z marmoladą, z serem białym, z serem żółtym. Ludność domagała się czegoś bardziej konkretnego, chociażby pierogów, ale odpowiadano jej, że wtedy bar mleczny straciłby swoją specyfikę, upodobniłby się do baru uniwersalnego, więc takie też korespondencje przebiegały przynajmniej w moim Trójmieście. Nie cieszą się zbyt dobrą opinią i sławą te bary z PRL-u. Mamy zresztą taki utrwalony ich obraz także dzięki filmom, a właściwie przede wszystkim dzięki filmowi Stanisława Barei, jako takich miejsc właśnie bardzo obskurnych, z opryskliwą obsługą, z mało wyszukanym menu, w którym królują purée z dżemem. To chyba niesłuszna jest opinia, prawda? Tak nie do końca. Zależy, bo tak naprawdę wszystko zależało od personelu, od kierownika, czy kierowniczki często takiego baru mlecznego. I one były na, na bardzo różnym poziomie, bo, no bo tak naprawdę tutaj czynnik ludzki zawsze jest najistotniejszy. I to, czy przejedzie się stolik czystszą czy brudniejszą szmatą, to to też zależy od ludzi. Menu musiało być takie samo, bo w 1954 roku zunifikowano na poziomie krajowym menu i to no nie tylko w barach mlecznych, ale też restauracje musiały przygotowywać posiłki według określonych receptur. Nic nie mogło się zmarnować, wszystko musiało być pod państwową kontrolą. No, ale y, wiele wspomnień y, moich respondentów y, jest bardzo pozytywnych. No właśnie. Wiele osób mówi o tym, że tam było po prostu smacznie. Więc pewnie zależy, do którego baru zajrzeli, y, no i czy przymknęli trochę oko na warunki, w jakich te smaczne posiłki się spożywało. W dzisiejszych czasach bary mleczne wcale nie zniknęły z map miast. Przeciwnie, powstają nowe. Na przykład w mojej dzielnicy chyba są trzy bary mleczne i cieszą się powodzeniem. Myśli pani, że to z powodu ekonomii? Czy może jednak jest w nas jakiś taki sentyment do takiego jedzenia jak dawniej? Prostego, niewyszukanego, domowego jedzenia? Tak, myślę, że Tutaj y, ten sentyment i też y, no, właśnie y, taki nacisk na zdrowe odżywianie mogą być y, przyczyną y, wielkiego comebacku chyba barów mlecznych. Y, no, ceny Ceny też na pewno odgrywają swoją rolę. Y, może też to, że y, idziemy tam w sposób niezobowiązujący że możemy się przysiąść do kogoś. To było zwłaszcza w PRL-u praktykowane. Y y no, jesteśmy anonimowymi klientami. Nikt nas nie pyta, czy nam smakowało, bo to czasami też jest dosyć krępujące w y restauracjach. Y y I możemy zjeść szybko, a w naszym bardzo szybkim świecie to też jest istotne. Ale myślę, że to, co najważniejsze, to jest ten mit barów, który wykroczył daleko poza nasz kraj. Ponieważ bary mleczne to polska specjalność, więc nie tylko nam się kojarzą z dobrym polskim jedzeniem, ale również dziennikarzom zagranicznym, którzy bardzo często wypytują mnie właśnie o fenomen polskich barów mlecznych jako taką polską wizytówkę. Monika Milewska, profesor Monika Milewska z Uniwersytetu Gdańskiego, antropolożka kultury, eseistka, pisarka, poetka, bajkopisarka także, proszę Państwa, państwa i yy, no, znawczyni. Wielbicielka Wiewiórek. O, tak, o, tak, bardzo dziękuję, że Pani o tym wspomniała. Bardzo dziękuję również za naszą dzisiejszą rozmowę i wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jedynka. To jest radio. On Tuesday, I'm looking tired and feeling quite sick. I felt like there was something missing in my day.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 Cztery pory roku Reklama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 Autopromocja. Pogoda. Niby wiosna, a zima nie odpuszcza w Tatrach. Nocą padał śnieg, co pogorszyło warunki turystyczne w wyższych partiach gór. Na Kasprowym Wierku, Wierchu pokrywa śnieżna ma 135 cm, a temperatura na szczycie spadła do minus 8 stopni. Teraz najcieplej w Kozienicach, 12 stopni, najchłodniej w Zakopanem, tylko 3. Na południu kraju sporo chmur, tam miejscami może przelotnie popadać deszcz, a na terenach podgórskich możliwy także deszcz ze śniegiem. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty północny i północno-wschodni. Do, do Lęborka się teraz wybieramy w województwie pomorskim. Marek Adamowicz z Muzeum w Lęborku już na nas czeka. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie, meldując się prosto z Lęborskiej Wieży Ciśnień. Mamy dzisiaj piękną słoneczną pogodę, około 10 stopni, niewielki wiatr, która aż prosi się o spacer. Dlatego chciałbym Państwa zaprosić do miejsca, które jest jednym z najbardziej niepowtarzalnych miejsc i symboli naszego miasta. Lęborska Wieża przeszła wielką metamorfozę. Dziś to nowoczesna perła, w której zabytkowa cegła spotyka się z otaczającą nas przyrodą. Wejdźcie do środka, to prawdziwa podróż w czasie. Zajrzyjcie do wnętrza olbrzymiego zbiornika i na własne oczy przekonacie się, jak dawniej zaopatrywano miasto wodę. Zwidzicie też wystawę archeologiczną skrywającą skarby sprzed dwóch lat. Na sam koniec czeka Was nagroda. Platforma widokowa na samym szczycie. Rozpościera się stąd oszałamiający widok na cały Lębork. Przyjdźcie, zobaczcie. Lębork w zupełnie nowej perspektywie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Ja jeszcze tylko dodam, że oddziałem muzeum jest także wieża ciśnień i ludowa mądrość pogodowa na dziś. Wróżą pogodną jesień, ciepłe deszcze w kwiecień. Cztery pory roku. Ciężkich szczero złotych koron moją głowę zdobi. Jest tyle różnych dróg. Kolejny piękny, marmurowy pomnik koło domu stoi. Już każdy powiedział to co wiedział. Trzy razy wysłuchał dobrze mnie. Wszyscy zgadzają się ze sobą, a będzie nadal tak jak jest. I co ja robię tu? Są takie rzeczy, że nikt nie zaprzeczy, po co tu się głowić Z daleka słychać szum. co ty tutaj Dla wielkich oraz osłów by się rzucić z mostu, no i łowić Już każdy powiedział to, co wiedział, trzy razy wysłuchał dobrze mnie Wszyscy zgadzają się ze sobą, a będzie nadal tak jak jest I ja robię to... Mieć te przestrzenie na jedno, nie, nie, wiele wynagrodzi. Nie trzeba tęgich chłopu co ty tutaj Takie okazje, bale i lokale chcą, bym się narodził. Już każdy powiedział to, co wiedział, razy wysłuchał dobrze mnie. Wszyscy zgadzają się ze sobą, a będzie nadal tak, jak jest.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 ty tutaj robisz? I co ja robię to? Program Pierwszy Polskiego Radia za 20 minut południe. Zwykle o tej porze trochę Państwu czytamy. Lektury jedynki. Przed nami drugi fragment powieści Wojciecha Chmielarza zatytułowanej Tam, gdzie zmrok zapada szybciej. Pasło, miasteczko zagubione w czasie i przestrzeni. Ale wszystko się zmieniło. Czyta Przemysław Bluszcz. Zmieniło się to w drugiej połowie XIX wieku, kiedy pojawiło się tu trzech mężczyzn. Wszyscy zarośnięci i milczący, niechętnie bratający się z miejscowymi, wynajęli jedyny dobry pokój w jedynej gospodzie w okolicy. Wydawało się jednak, że niewiele z niego korzystają. Całe dni i większość nocy spędzali włócząc się po górach z tajemniczymi przyrządami i wielkimi płachtami szczegółowych jak na tamte czasy map. O jednej z takich wypraw wrócili wyjątkowo podekscytowani. Kupili zapas wódki i grube pęta lokalnej kiełbasy, zamknęli się w swoim pokoju, a potem pili, śpiewali, grali na gitarze, a nawet tańczyli. Nad ranem zniknęli, pozostawiając w pokoju pieniądze za wynajem ze sporym naddatkiem. Wrócili po czterech miesiącach. Ubrani już w garnitury i lśniące czystością buty. W towarzystwie licznych robotników, cieśli, mechaników, górników, inżynierów, geologów, geodetów i zwykłych pracowników fizycznych. W teczkach zaś przynieśli akty własności okolicznych działek, które do tej pory były użytkowane. Według miejscowego zwyczaju, nikt nie widział potrzeby, żeby zastrzec ich posiadanie w urzędowy sposób. Nagle okazało się, że ta ziemia, na której ludzie pracowali od lat, a ich przodkowie od pokoleń, należy do spółki z siedzibą w Lwowie, o której nigdy wcześniej nie słyszeli. Właśnie w ten sposób mieszkańcy dowiedzieli się, że w okolicy odkryto złoża ropy. Miasteczko rozrosło się i wypiękniało. Ropa jednak o mało co nie doprowadziła do zagłady miejscowości. Podczas jednego z pośpiesznie prowadzonych odwiertów, akcjonariusze naciskali bowiem na zwiększenie produkcji, a więc i zysków, doszło do potężnej eksplozji. Zginęło wtedy osiem osób. Gorszy był jednak pożar, który nastąpił później. Wybuch miał miejsce podczas suchych i upalnych letnich tygodni. Ogień natychmiast się rozszalał. Ruszył chciwą burzą płomieni prosto w stronę robotniczych osiedli skleconych z drewnianych szop, a potem w stronę miasteczka, które w tym okresie także składało się głównie z drewnianych chat. Pomimo wysiłku mieszkańców zginęło ponad pięćdziesiąt osób, w tym aż dwanaścioro dzieci. Podeszły blisko pożaru, żeby przypatrzeć się płomieniom i nawet nie zauważyły, kiedy otoczył je ogień. Na ucieczkę było za późno, a dorośli nie byli w stanie im pomóc. Od całkowitej zagłady uratowała miasteczko zmiana pogody. Najpierw wiatr zaczął wiać w inną stronę, a potem przyszła od dawna wyczekiwana burza. Przemysław Bluszcz przeczytał drugi fragment powieści Wojciecha Chmielarza Tam, gdzie zmrok zapada szybciej. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Marginesy. i utrociąg dalszy. Jedynka. Polskie Radio. Got me, I am. Radia. Edyta Bartosiewicz. Chciałabym podziękować jeszcze raz za to, że mnie Jedynka tutaj tak pięknie ugościła. Życzę wam wszystkiego najlepszego, żebyście byli sobą wyjątkowi, żebyście mieli naprawdę duży impact na ludzi i coraz więcej słuchaczy się pojawiało. rozwiązać nasz konkurs. Karol Dreis mówi to Państwu coś? Rok 1817. A laufmaschine, czyli maszyna biegająca. Myślę, że panu Darkowi z Ostrowi Mazowieckiej mówi i to wiele. Dzień dobry. Dzień dobry. O co chodziło w naszym konkursie dzisiejszym? Proszę zdradzić. Oczywiście chodziło o rower. Oczywiście, ale proszę teraz zdradzić, jak pan to zrobił, że pan już po pierwszej podpowiedzi to wiedział. Trochę intuicja mi pomogła, szczerze mówiąc, a i tak jak mówi przysłowie, że to radziecki uczony wynalazł rower u Niemca, więc to nazwisko trochę mi pomogło. Ale ono się w ogóle się nie pojawiło tutaj, pojawiło a -a. się tylko hasło Drezyna, bo rzeczywiście pierwszy ro rower, prototyp roweru tak był, tak był nazywany, ale piękną historię pan, choć króciutko, ale opisał w swoim smsie, proszę przypomnieć. Tak, to e, świadek mojego taty e, dał mi pierwszy rower, taki już bez kółek. Jeszcze byłem za mały, żeby na to wsiadać, ale już umiałem jeździć, więc chodziłem na pilnik do rąbania drzewa i z tego pielnika startowałem. A do tej pory jeździ pan na rowerze? Tak, tak, oczywiście mam już trochę większy, ale cały czas rower mam. No to bardzo serdecznie gratuluję. Mam nadzieję, że ten plecak, który jest co prawda plecakiem samolotowym, na rower też się nada i życzę wspaniałych wycieczek rowerowych, panie Darku. Pozdrawiam Dziękuję serdecznie. Bardzo. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za dziś. Zapraszam na jutro w imieniu y, Romana czy Jutro będzie, no, fajne słowo sport krastynacja. Czyli najgorsze, co można sobie dać, to świetny spokój na kanapie. Co to jest ta sportkrastynacja? Właśnie to, ale odwiedzi nasze studio także Ania Wyszkoni, najlepsza wokalistka wśród spadochroniarzy i najlepsza spadochroniarka wśród wokalistek, proszę Państwa. Będzie też poradnik językowy. A ja Państwu życzę pięknego dnia i mam nadzieję, że przynajmniej jego część spędzą Państwo z radiową jedynką. Agnieszka Kunikowska, do usłyszenia. Sailing home to you Or I'll fly with the force of a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 a Ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej. Ogłoszenie społeczne Radio Kierowców Zapraszam Monika Gniewaszewska. Dzień dobry. Sporo utrudnień, ale bez korków. I tak też korek zniknął z obwodnicy Warszawy. Mieliśmy go na S i to spory między węzłami Konotopa, Warszawa Zachód. W okolicach węzła Konotopy doszło do zdarzenia drogowego, po którym właśnie utworzył się spory zator. Teraz służby informują, że utrudnień już nie ma, zniknął więc też i korek. Na s na obwodnicy Trójmiasta też bez utrudnień. Węzeł Gdańsk Lotnisko, Gdańsk Owczarnia na wysokości węzła Gdańsk Lotnisko na na 331 km, na jestni prowadzącej w stronę Gdyni. Mieliśmy zablokowany jeden pas. Teraz już tych utrudnień również nie ma. Natomiast pojawiły się kłopoty z przejazdem na A1 w Kujawsko-Pomorskiem na 177 km. To jest odcinek między węzłami Ciechocinek Włocławek Północ, na wysokości miejscowości Przywieczerzyn w Kujawsko-Pomorskiem. Auto osobowe uderzyło w samochód ciężarowy zabezpieczający prace drogowe. Na szczęście nie mamy informacji o poszkodowanych, no ale w związku ze zdarzeniem jest zwężenie na jezdni prowadzącej w stronę na południe, czyli w kierunku Łodzi. S3 bez zmian, węzeł Międzyzdroje, węzeł Dargobąc w pobliżu Międzyzdrojów w zachodniopomorskim, 16 km. Samochód osobowy zderzył się z autem ciężarowym, tutaj też na szczęście bez poszkodowanych, ale wciąż są utrudnienia, jest zwężenie na jezdni w stronę Szczecina. No i S61, duże kłopoty z przejazdem, bez przejazdu na jezdni w stronę Szczecina, między węzłami Między Ostrów Mazowiecka-Łomża. Ten odcinek. Tu są kłopoty